Kurde, ale to wtedy mogą te, faktycznie takie fajne dyskusje być, bo pewnie wygra, nie wiem, Wojciechowicz i... No i będzie śmiesznie. Pod... pod... Co, co bym zrobił? Podpiął! Podciągnął, podciągnął, a chciałem powiedzieć podpiął i się zapętliłem. Tak, to są opowiadania, to... A czym? A dobra, nie, to ja nie będę nic mówić. E, Boże, chyba jestem trochę nie słabo przygotowany, tylko zmęczony. Nie wytnę tego, Mataja, nie wytnę tego, zostanie. E... Dobra, znowu się zająknąłem, żeby się wtrącić.